Szczęść Boże Państwu. W czwartek, 19 października 2023, przed mikrofonem we Frankfurcie, nad menem Stefan Kusiewski. Szczęść Boże. Tusk ze zadaniem powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która wyjaśni: czy Falenta, czy jej tajne służby Kremla, mają haki i sznurki na marionetki w teatrzyku PiS Kaczyńskiego. Kibono, 10. Księgi wejścia Morawieckiego z kasą narodu polskiego. Wypowiedź prezydenta Putina w Pekinie 18 października 20, 23 na otwarciu trzeciego forum Pasa i Szlaku na rzecz współpracy międzynarodowej. Porucznik Urszula Brzezińska-Hołownia na premiera RP. Ambasador Mark Brzeziński wspiera Penny Pryckę, specjalną przedstawicielkę USA do spraw odbudowy gospodarczej Ukrainy. Panie prezesie Kaczyński, wzywam Was do powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Panie prezesie Kaczyński, to jest w interesie Polski, to jest w interesie opinii publicznej, ale także w interesie pana i pańskiej partii, aby nie pozostała ta wyjątkowo niepokojąca dwuznaczność, ten cień wiszący dzisiaj nad waszymi rządami, ta taka bardzo przykra, ponura smuga, cienia. To jest przede wszystkim w waszym interesie aby publicznie i otwarcie wyjaśnić. Dlaczego tak się stało, że nad bezpieczeństwem energetycznym Polski tak naprawdę zawisł, yy, za, zawisła ta groźba yy, ingerencji rosyjskiej i to ingerencji, w której uczestniczyły świadomie lub nie także takie osoby jak Falenta i niestety także ludzie bliscy szefostwu PiSu. Tę, tę sprawę naprawdę wy musicie wyjaśnić. I musicie ją wyjaśnić szybko, natychmiast. Yy, yy, wzywam was do powołania yy, Sejmowej Komisji Śledczej. Po to, żeby nikt w Polsce nie mógł snuć domysłów, że tak naprawdę władza PiSu została tutaj zamontowana przez rosyjskie służby. A dzisiaj takie domysły są uprawnione. Nie ulega im to nie są moje domysły, ale niestety przez wasze milczenie, przez to, że nie chcecie tej sprawy wyjaśnić, przez to, że awansowaliście i daliście zarobić ludziom, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w tę aferę, która okazała się wielką aferą węglową. Właśnie ta, ta, ta atmosfera grozy tajemnicy, to wszystko powoduje, że straciliście mandat do sprawowania władzy, straciliście mandat zaufania yy, yy, publicznego, bo nie chcecie, nie potraficie, boicie się wyjaśnić wszystkie kluczowe elementy tej afery. To jest naprawdę, także w związku oczywiście z wojną y, rosyjsko-ukraińską, to jest sprawa fundamentalnego bezpieczeństwa Polski. Wyjaśnienie do spodu relacji między rosyjskimi służbami, politykami PiSu, aferzystami, którzy y, zarabiali na imporcie rosyjskiego węgla. Y, y, apeluję bardzo kategorycznie i gorąco o współpracę wszystkich sił politycznych nad wyjaśnieniem tej sprawy, także poprzez powołanie Komisji Śledczej. 19 października 2023 Donald Tusk, mając już pozytywne dla siebie wyniki wyborów parlamentarnych w ręku, może w pełni oddać się misji sformowania Sejmowej Komisji Śledczej która wyjaśni, albo nic nie wyjaśni. Jak wszystkie wcześniejsze śledcze komisje sejmowe w tzw. Polsce po Magdalence 89, czy to mary Walenta, czy tajne służby Kremla, mają haki i sznurki na marionetki w teatrzyku Kukiełek Piska Czyńskiego. Na marginesie można wspomnieć skrzętnego skryby glosą, oznaczając, iż także w redakcjach rosyjskich rządowych mediów. Mają haki na wszystkie 52 karty, na które w ręku liczył odpychający młodych dziadek brydżowy Mike, syn Mikego, bez człona Korwin w nazwisku. Brat ojca Stanisław bez błazeństwa Korwin robił po Magdalence 89 za chrześcijańskiego demokratę. Bezowocnie także. Kaczyński może sobie z drugiej strony powołać w parlamentarnym cyrku politycznym śledczą komisję sejmową do wyjaśniania targających, niekoniecznie jego samego, jak Tuskiem nic nie targało przed rokiem, żadne wątpliwości, kiedy ten rzucał przytoczone przed chwilą pomówienia pod adresem figurantów, oficerów prowadzących w mrocznej przeszłości PRL-u, tajnych współpracowników żydokomunistycznych służb, pozostających w zależności organizacyjnej od Wierchuszki w Moskwie, GRU, Centrali Dowodzenia Wojsk Państw Układu Warszawskiego? Czy interesowny Tusk, przyjmując z rąk Angeli Merkel, uprzedmiotowioną nagrodę Waltera Rathenał, krążek z prawdziwego złota, szczery medal, na piersi nieszczerego, zawieszony dla parady? Potwierdził tym samym, że jest agentem niemieckim? Jak to zgłosił Jarosław Kaczyński z uporem maniaka w kampanii wyborczej, czy też yy, może tylko robił zaczłona? nie homoseksualnie bynajmniej, międzynarodówki libertyńskiego żydostwa, postcyjonistycznego, wietrzącego zawsze i wszędzie we wszystkim udane wyłącznie dla siebie geszefty, jak wytresowany pies na lotnisku wyczuwa dolary nosem. Fibono, dziesiąte księgi wyjścia Morawieckiego z kasą narodu polskiego są otwarte, i czytelne dla każdego, kto tylko słyszał o setkach miliardów złotych wyprowadzonych w okresie pandemii psychozy COVID-19 na tak zwane tarcze antykowidowe Morawieckiego i na kuzynkę Morawieckiego, pełnomocnika premiera na Bałtyku, której nie chroni bynajmniej żaden immunitet. I nowy prokurator generalny, Obudzi się pierwszego dnia po zaprzysiężeniu nowego rządu, po powołaniu go na to stanowisko, w gabinecie z nocnikiem wyjaśniania komisarycznego, niekolegialnego, sprawy interesującej zdrowy trzon nowoczesnego narodu polskiego. To jest ludzi trzeźwych, nieuzależnionych od upojenia się władzą, czy związkami z władzą, którzy nie skorzystali z prawa do udziału w groteskowym referendum połączonym z głosowaniem na figurantów powpisywanych imiennie na listy partyjne z rozdania tajnej władzy w tzw. Polsce po Magdalence 89. A konkretnie, jakież to tajne służby wojskowe poza prowadzącymi Kornela Morawieckiego, zarobiły na wieloletnim pozostawaniu u formalnej władzy dwóch kurdupli filmowych, bliźniaków, za których po ufarbowaniu im główek na polski, słowiański blond użyczyły głosu żydowskie siostry, nieudacznikowi z niezgułą, niewyraźnej wymowy Lechowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu, który nie odwijając na starość z papieru bukietu kwiatków podsuniętych mu podczas wieczoru wyborczego, wymachiwał nimi na cały świat, dając dowód jawny nieokrzesania Żyda i pedała, który nigdy w życiu kwiatków nie kupował dla kobiety, za swoje, nie zanosił, idąc do niewiasty, z duszą na ramieniu, nie miał nigdy najmniejszych wątpliwości? Czy można to nieść kwiaty w bukiecie łebkami do dołu? Jak to przystoi tak ściętej przyrodzie? Co flora na to? Czy może raczej należy, należało, przez całą drogę zdążania do uszczęśliwienia wybranki serca swego, dzierżyć jednak wiązankę kawalerowi prawdziwie po rycersku? W kosmicznym pionie potencji lancy, TVP, wertykału białoruskiego ideału cywilizacyjnego? Kontrowersyjna. Tusk, jako typowy, spory, sporny, przepraszam, antybohater, postać wysoce kontrowersyjna, nie spełnia obiektywnie warunku koincydencji w epoce najwyższej próby ognia, nowoczesnego narodu polskiego. Bez dyskusji. W aspekcie wyzwań zrównoważonego rozwoju. Pomyśle agenda 20. nie nadaje się taki na premiera. Krótko mówiąc, Donald Tusk z pobieraną wysoką emeryturą europejską kilkakrotnie przerastającą, niebotyczną emeryturę krajową Jarosława Kaczyńskiego, dorabiającego sobie finansowo na boku w Sejmie, do braku osobistych, wyższych potrzeb materialnych od Ludka, chociażby nawet i nie chciał nieodpłatnie, i chciał nieodpłatnie jeden z drugim kierować rządem, społecznie życzyłby sobie robić Pokemon za premiera, to nie nadaje się. Albowiem dał temu obrzydliwy dowód swego czasu pleceniem, co se pleniącemu na język polski ślina przyniosła. Polskość to nienormalność. Nie nadaje się to zaiste na dewizę, hasło pod herbem żydobiskupa Sosnowca Posoborowego, Wytykanego paluchem przez nikczemne pospólstwo polityczne, jako Niemiec albo Żyd. Swoją drogą ciekawy, interesujące dla niezainteresowanych lepszymi rzeczami. Co telelogicznie może wyjaśnić INSPE, komisja Kalksteina? Ciało kolegialne, pomyśli pracy doktorskiej, doktora prawa marxistowskiego w PRL-u, Jarosława Kaczyńskiego, rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą, której to pracy, tekstu, zintegrowanego nie opublikował niestety za życia autor. Nie wiedzieć niby właściwie czemu, dlaczego. Ze szkodą dla nauki polskiej. I dlatego to na stulecie Związku Polaków w Niemczech Stowarzyszenie Polaków WRFM Polnische Schufe oświata we Frankfurcie nad Menem zamierza wydać wcześniej czy później drukiem poza granicami kraju. Z tego także względu, pleno osobom prawnym, jako i fizycznym, zainteresowanym współpracą edytorską, tudzież konceptualną, w żmudnej pracy, Organizowania wydania krytycznego dzieł wszystkich wielkich, wybitnych z Panteonu, tak zwanej Polski po magdaleńce 89. Tu przytaczamy: Chciałabym otrzymywać numer, um, otrzymać numer konta państwa, tak bardzo kompetentnej organizacji, już my bite, konto numer, Fanny Rizzo, kompetentnym organizacjom Haben. Z nami po drodze fotka Stefan Kosiewski poniżę szulferajn oświata IBAN DE 155005 0201 0128 9953 21 Oświata poniżę szulferajn oświata in Frankfurt am Mainewau konto numer 128 995321 PLZ 500 502, Frankfurter Sparkas. UST ID DE, 114 104, 095. IBAN, DE, 15, 5005, 0201, 0128 99,53, 21. Swift Vic Hela. Def. 18.22. Podajemy konto, na które można przekazywać darowizny w celu udzielenia wsparcia dla rozwoju nauki polskiej poza granicami kraju z dopiskiem, wskazaniem na intencje konkretnie krytycznego opracowania Kaczyńskiego, Tuska, Cimoszewicza, Millera, Kwaśniewskiego, etc., czy może odwołanego z podskoczni narciarskiej do Sejmu, byłego sklepikarza o żydowskim nazwisku i przeszłości, tajniaka w rodzinie, tajner to tajniak po żydowsku, widzisz. Chociażby za tę właśnie wrzutkę, personalnie a polityczną, nie nadaje się na premiera RP. Odpowiedzialny za ten niegodny czyn Kosiniak kamysz który powinien robić za ministra od rolnictwa, za karę niejako. W ostrym zwarciu o dotacje unijne z Brukseli dla Cimołszewicza 600 hektarów ziemi po W boju o ceny i światowe rynki zbytu ze żydowską oligarchią nazistów z całego świata. USA, Izrael, Chiny, Rosja – Eksploatujących czarnoziem w Ukrainie. Bo na Izraelu nie ma tego. W Izraelu jest dużo złego. Krótko i oględnie mówiąc, a nie wchodząc w szczegóły. albo analizę tego, co tam jest wyrządzane. Zmiłowania Bożego wołające. używających semickiego języka arabskiego premier Izraela określił słowem sapiens. Premier Benjamin Netanyahu powiedział w poniedziałek że Izrael nie ustąpi pod ludzkim terrorystom czytaczamy ponieważ państwo żydowskie honoruje swoich poległych żołnierzy i cywilów zabitych w atakach bojowników Izrael nie ustąpi pod ludzkim terrorystom. Netanjahu, Jerozolima, agencja France Press. To było powiedziane w 2013 roku, bodajże. Powiedzcie sobie wprost. Zachodnie Media. Andrew Mitrowica. Powiedzcie sobie wprost: Zachodnie Media. Palestyńczycy nie są pod ludźmi. To opublikowane 10 października bieżącego roku. 11.11. .11. Podziel się. Tu link, kliknij, obacz w całości. Dehumanizacja Palestyńczyków jest tak samo kluczowa dla izraelskiej strategii wojennej, jak śmiercionośne rakiety, którymi dysponuje. Edym Mitrowica jest felietonistą Al Jazeera, mieszkającym w Toronto. Israelis are going to ob obliterate Gaza, and when they obliterate Gaza, they will wipe out two million Gazan Palestinians, and they don't care. I told you the feeling I had when I s met, I didn't meet him, he didn't shake my hand. I'm standing next to Netanyahu, but I got a good look at him. I saw a man that absolutely cold, cold, lifeless eyes, lifeless eyes soulless eyes I saw a man who could, he could kill two million people and then go to dinner wouldn't bother him at all because in his mind they're not people that's right they're you have to understand beasts. It. savages they're, they're savages they're beasts in his mind the Palestinians are not people so he has no conscience that would bother him and we are witnessing in real time mass genocide and hardly anybody is saying it, anything about it and if you do say something about it you will be extremely criticized you may be shut down they'll have a ceasefire when there's nobody left in gaza they will stop shooting when everybody stops breathing that is the intention folks total elimination of the palestinian people this is genocide i don't care what you think about the state of israel no sane human with a heart can justified genocide. A complete wipeout of a people. I mean, think of it in this way. If Mexican cartels were coming into Texas and they were killing people and everything, we wouldn't wipe out Mexico City, would we? And kill all the Mexican children. Right. That's the that's the equal of right. what Netanyahu is doing. We would go after who? We'd go after the, cartel. the cartels. right? cartels. That, right? That's the logic. But that's not the way the Jews think. The Jews' motto is rise up and kill first. They kill everybody. They, they don't have a conscience about this stuff, Doc. They don't have a conscience about it, because they don't believe Palestinians are people. You have to get that through your head. Everybody listen to me. They are racist. They have a racial superiority mentality and they view the Palestinians as inferior subhumans. Right. To, to... nie był Mitowice, to... To był... Tym tu klik to klik zatem przejście tam był. W sprawie tragedii w Gazie czytamy dziś w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, państwa formalnie, spadkobiercy Związku Sowieckiego Stalina, który jako pierwszy uznał Państwo Izraela, iż konieczna przytaczamy jest konsolidacja międzynarodowych wysiłków na rzecz natychmiastowego zawieszenia broni i otwarcia korytarzy humanitarnych w celu udzielenia bardzo potrzebnego wsparcia mieszkańcom gazy, w tym dostaw żywności, leków i paliwa, ewakuacji wszystkich, którzy chcą opuścić gazę. Koniec przytoczenia z komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Konsekwencja ta sama w postawie rządu rosyjskiego jak w stosunku do Ormian z Górskiego Karabachu. Stworzeniom Bożym uznanym za podludzi przez myślących inaczej, okrążonym przez wojsko strzelające bez litości do odciętych od wody i żywności, leków i paliwa, prądu i łączności z tak zwanym wolnym światem, Umożliwia się deportację, czyli de facto wypędzenie z ojczyzny, zorganizowane pod hasłem ewakuacji korytarzami humanitarnymi. Humanizm dla Sapkons. Z humanitarną pomocą dla Izraela pospieszył przed wyborami prezydent Andrzej Duda wysyłając samolotami wojskowymi sprzęt nie wiadomo jaki i dwustu żołnierzy. Ponad głowami generałów dowodzących wojskiem polskim. Ostatnio tak samo ponad głowami generałów zadecydował prezydent Lech Kaczyński, łamiąc wszelkie procedury w Tupolewie. polewie. A żeby zrozumieć istotę konfliktu. W którym cudze interesy złamały gwałtem w jednym i w drugim wypadku kręgosłup kompetencji zawodowego żołnierza, obrońcy ojczyzny, szlachetnym słowem podkreślając, potrzeba nowoczesnym Polakom na fotelu premiera rządu RP sprawdzonego pilota maszyn myśliwskich. Rucznik lotnictwa pani Brzezińskiej Hołowni, która tym różni się od byłej polskiej pani premier Szydło, że ta młodsza i piękniejsza nie sprzedała za symboliczną złotówkę kopalni węgla kamiennego Brzeszcze, nie wyświęciła bynajmniej obłudnie na Jasnej Górze własnego syna na księdza dla jaj które tamten miał, jednak pod sutanną, i zrobił z nich użydek – dziecko dziewczynce szesnastoletniej. Po czym zamienił sobie nazwisko, a ażeby nie rzucać się za bardzo Polakom i Katolikom w oczy na liście płac w Półbeckim ergu sprywatyzowanym folie na matkę Obajtka. Za osobistością pilota myśliwców bojowych, pani porucznik Urszuli brzezińskiej chołowni przemawia ból rodzenia, a także umiejętność podejmowania błyskawicznie decyzji we warunkach przeciążenia. Nie używamy w tym miejscu hiperboli poetyckiej aczkolwiek powiadamy prawdę Rymem dla łatwiejszego spamiętania. Prezes PSL natomiast Kosiniak Kamysz nic jeszcze nie urodził Bogiem a prawdą. Poza tym jako rolnik jest chyba od zaorania pobojowiska po nieludzkiej wojnie antypolsko-antypolskiej. Ta tłumnie ściągnęła do urn wyborczych 75% uprawnionych. Sprawdził się już dobrze w działaniu na polu zaorania pobojowiska po Pawlaku, etc. Jagielińskim ze Synem Hubertem, ostatnio przyłapanym przez prokuratorów z Katowic. Z i tym podobne ludowcami. W dziele łączenia humanistycznego zwaśnionych do ostateczności obywateli jest misja polityczna do wypełnienia. Widziana w aspekcie agendy 2030. Generacja roli figury integracyjnej, której warto było się nam tu podjąć. A także i przede wszystkim należy to zrobić, ponieważ może taka niewiasta na oko panienka odegrać w nadchodzącym bardzo trudnym okresie recesji gospodarczej od cierpienia przypisanego swojego przez wykołowane społeczeństwo, okrążone, a kompletnie pozbawione, kompetentnego, trzeźwego, niezależnego myślenia doradczego w okresie bandyckiej wojny przed oraz powyborczej, ogłupiającej ludzi prostych, przez nikczemnych prostaków w tzw. Polsce po Magdalence od 1900, 89 roku Pozbawionej klerków zdradzonej Polsce sprzedajnych elit oddaje się tak oto niniejszym sprawiedliwość Jest przed podziałem Ukrainy zaplanowanym w planie Salomona o którym wspomina na łożu szpitalnym przed niezapowiedzianą operacją były pułkownik wywiadu Związku Sowieckiego w Chinach Ludowych, Andrzej Diewiatów. I zapowiedziana z 2012 roku ustami Henry'ego Kissingera likwidacja państwa Izraela. Jest w tym przesłaniu także mowa o nowym żydowskim państwie na terenie byłej Ukraińskiej Republiki Ludowej o Żydowskiej Republice Socjalistycznej Krymu, to są zadania i wyzwania czekające świat budowniczych. Zadanie zaiste wysokiej klasy do wypełnienia, rozumiane jako obowiązek państwowy najwyższego wymiaru, nie nadają się do tego rodzaju pracy, twórczego myślenia, mali ludzie urządzający sobie po nocach eskapady na Ukrainę. Nie wiadomo do końca, w jakim to celu pojechali. Jak Tom Sawyer, on Huckleberry film po Mississippi. Ponieważ za wszystko, co oni z Polski wywieźli, oraz oddali za darmo rządowi nazistów Żeleńskiego, stojącego na usługach żydowskiej oligarchii, dostał Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim order Jarosława Mądrego drugiej klasy. Na pierwszą klasę, widać jeszcze, nie zasłużył sobie. W oczach obdarowanego 74-latek, Pozujący do fotki nad mapą sztabową w bunkrze obrony dowodzenia w Kijowie. Dostał zabawkę od kontrahenta z Ukrainy, generał Szymczak, od policji, ale nie dostał instrukcji obsługi. Albo nie został wtajemniczony w ukrytą wiedzę o chipach, w minach przeciwpiechotnych zintegrowanych ze zapalnikami uruchamianymi przez telefon satelitarny w amerykańskich filmach przygodowych. Już od skórą dobrych 40 lat ambasador Izraela zdradził nieoczekiwaną misję polskiego samolotu wojskowego. Izraelscy obywatele na pokładzie samolotu polskich sił zbrojnych. Będą bronić Izraela. Przekazał we wtorek na platformie X, dawniej Twitter, ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. Ambasador Izraela zdradził nieoczekiwaną misję polskiego samolotu wojskowego. Dziękujemy słowami. Izraelscy obywatele na pokładzie samolotu polskich sił zbrojnych Będą bronić Izraela. Ambasador Izraela Jaków Liwn nie skłamał. W odróżnieniu od Andrzeja Dudy zięcia mojego kolegi po piórze profesora doktora habilitowanego Julka Kornhausera, z którym Julek z rodziną fotek sobie nie robią. Świadczy to dobrze o potędze smaku. Izraelskich 200 żydowskich żołnierzy wysłanych z Polski przez Dudę ponad głowami dowództwa Wojska Polskiego mogło być obywatelami Polski oraz Izraela. Mogli być także tylko bazującymi w Polsce Izraelczykami. Jak nie wiadomo o co chodzi, to jak chodzi o pieniądze, to tu kliknij. Wysłuchaj, ojca, niebo polityki Rosji. Andrzej Dwiatow od pierwszej minuty, 32 sekund na temat zmiana starego porządku świata na nowy porządek świata. Nieważne o czym mówisz, ostatecznie chodzi o pieniądze. Od trzeciej minuty 53 sekund. Po raz kolejny o planie Salomona, Krymska Kalifornia, Żydowska Socjalistyczna Republika Radziecka na Krymie, o świętości państwa Izrael. Drugi eksodus Żydów. 9.27 O fatalności momentu forum w Pekinie, aktywna pozycja Rosji i USA, bierna pozycja. Przebiegłej małpy na górze Chin. 13:51. Formuła Brzezińskiego na Rosję. Alternatywa dla wzoru Brzezińskiego. Negocjacje: xi putin Biden, Biden, Xi. pozycje krajów w nowym świecie monetarnym. Rosja strategicznym tyłem Chin. 20 minuta. 23 sekunda o pandach i smokach, kwestia aneksji Tajwanu, zwycięstwo Chin. Rola figury integracyjnej, którą może odegrać dla społeczeństwa w Polsce po bandyckiej wojnie. Obdarowane miliardami z pulitarczy antykowidowych Morawieckiego firmy przebierają naturalnie nogami przed inwestycjami na Ukrainie, gwarantowanymi rozwiązaniami politycznymi, a także przy wsparciu linii kredytowych jak 400 milionów skonsumowanych tytułem przebudowy chińskiej bazy przeładunkowej w Strzemieszycach Będzińskich zaczeladzią. Po linii i na pasie gotowe w każdej chwili. Wyrzucić księdza zasowe na emeryturę państwową przy kościelnej, z byłym generałem Janickim z Biura Obstawy Rządu, z rad nadzorczych, 83-letnią miłośniczkę Pelis, panią Gos. Nie wiadomo, czy rodzina z panem Stefanem Gos szczeladzi, czy tylko przypadkowa zbieżność antypolskiej sitwy Fałszywych samorządowców, żydokomuny, w tak zwanej Polsce po Magdalence 1989, Rafał Piech, Polska jest jedna. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kasował od Agencja Rozwoju Lokalnego w Częstochowie od czerwca 2020, rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Zawierciu od sierpnia. 2019, w 2021 zarobił 89,4 tysiąca złotych. Fałszywy katolik. Boga w sercu nie ma. Czy kieruje tą zorganizowaną grupą przestępczą burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec? Jeśli starostą Będzina jest drugi Szaleniec? Matko Boska, powiedz sobie sama, co wiesz najlepiej. Koincydencja to jednoczesne występowanie jakichś zjawisk lub zdarzeń, współwystępowanie zjawisk lub zdarzeń. Od syn Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, spotkał się w ostatnich dniach ze specjalną przedstawicielką USA, do spraw odbudowy gospodarczej Ukrainy i rozmawiali o działaniach, które zapewnią, że Ukraina nie tylko przetrwa, ale będzie dobrze się rozwijać. Ambasador Mark Przeziński z panią premier Brzezińską-Hołownia mogą mieć z pewnością dużo więcej wspólnego niż tylko jeden człon nazwiska. Ukraina przetrwa. Jak już przetrwała z Rzeczpospolitą potopy, szwedzki i sowiecki. I będzie się zrównoważenie rozwijała, zgodnie ze założeniami Agenda 2030. Małpa USA, MB Poland. Stany Zjednoczone są zaangażowane w odbudowę gospodarczą Ukrainy. Przyszłością Ukrainy jest stać się zamożną i bezpieczną demokracją europejską. Jest to kluczowe dla stabilizacji w regionie. Wczoraj w Krakowie spotkałem się z Pane Prycka, Prycka, specjalną przedstawicielką USA do spraw odbudowy gospodarczej Ukrainy i rozmawialiśmy o działaniach, które zapewnią, że Ukraina nie tylko przetrwa, ale będzie dobrze się rozwijać. Dyskutowaliśmy także o naszym bliskim partnerstwie z Polską w zakresie wspierania narodu ukraińskiego. I tu tłumaczenie y, sztucznej inteligencji na Google na niemiecki. A tu wypowiedź prezydenta Putina w Pekinie 18 października wczoraj 2023 na otwarcie trzeciego forum Pasa i Szlaku, znaczy współpracy międzynarodowej podajemy cały tłumaczenie na język polski w całości to też w druku w załączeniu plafon Wiki plafon albo lewintal prosty Jarosława Kaczyńskiego, sonora Imunda, odrzydzanie von Stefan Kosiewski, Słowik et Hazarik to to są takie jeszcze. Władysław Teofil, syn Władysława Bartoszewskiego i Antoniny Mijal. Nie wiadomo, czy minister Kazimierz Romuald Mijal w PRL do 1957 to rodzina, czy tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk. Nieciekawość plebejska skręca bynajmniej tu w końcu nie bez potrzeby na... Czerepie głupka wiejskiego na Węgrodzie Wszeladzi, uciążliwy kołtur, porywając się z motyką mądrości ludowych na stawianie zaraźliwych pandemicznie pytań rzędu egzystencjalnego. Valsabchamas, Netanyahu. Ludzi gorszego sortu Kaczyński. Co tyczy się przyszłości Polski, Ukrainy, Izraela itd. i tego, co zostanie ze Strefy Gazy. Po humanistycznych deportacjach w ramach NWO, PPP, po pandemii psychozy, zrównoważonego rozwoju agendy Svancis I tu Wikipedia, wiki zrównoważonego rozwoju 2030 po angielsku, zostało przyjęte przez wszystkie. 193 państwa członkowskie ONZ, rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 w Nowym Jorku i tekst zintegrowany w całości podajemy 40 stron PDF w załączeniu. Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań. Które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dość osiągnięć w pięciu obszarach, tak zwane 5 mal 5 Ludzie, People, e, English, Planeta, Dobrobyt, Pokój, Partnerstwo. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takie jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci. Zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój i sprawiedliwość społeczna zastąpiły one milenijne cele rozwoju, które zrealizowane miały być do 2015 roku. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem odczytał to, co w parze z aniołem stróżem rozważnie spisał. Stefan Kosiewski. Szczęść Boże, Glikałów, gdyby zaś nie udało się zrealizować w terminie agendy Cwancyś-Drajcyś. To zastąpią ją nowe cele rozwoju. Rosyjska pomoc humanitarna dla gazy. 19 października 2030. Rosyjskie M.E.K.O.M. dostarczy mieszkańcom strefy gazy 27 ton pomocy humanitarnej, obejmującej żywność, mąkę, cukier, ryż i makaron. Ten film, samolot, ładowany jest żywnością, nie sprzętem wojskowym. przed samolot transportowy IU-76 z zaopatrzeniem jest już w drodze do Arish w Egipcie wystarczenie pomocy zapewni egipski czerwony półksiężyc. Rosjiej Federacji tylko czy Izrael otworzy przejście z Egiptu dla humanitarnej pomocy. Bo można przecież było bezpośrednio do Gazy, jak do zachodniego Berlina po wojnie. No z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Lek